Anatol Sulik. Podróże z Bogusiem. Jesień na Wołyniu. Święto niepodległości. I nie tylko. Jesień ciągnęła się w nieskończoność. Przynajmniej tak mi się wydawało. Jakoś w połowie października było już kilka przymrozków, a później znów nic i nic. Aż zaczął się listopad. Czasem kropił nudny deszczyk. Pogoda była raczej typowa dla ostatniego miesiąca jesieni. Dni całkiem podobne, jeden do drugiego. Nie patrząc w kalendarz, trudno było zrozumieć, który jest dzisiaj. Niedziela, poniedziałek, środa czy czwartek. Wszystko podobne do znudzenia. 1 listopada zapaliliśmy znicze na grobie dziadka Bogusia. Była też procesja z naszej parafii. Pochód smętnie podążał wśród zasypanych liśćmi grobów, śpiewając razem z parafianami przy każdej stacji wieczny odpoczynek racz im. Ciągle myślałem o Bogusiu, przecież obiecał, że na wszystkich świętych postara się przyjechać, a tu go nie ma, nawet nie dzwoni. Może jednak wybierze się na jedenastego listopada, a może znów coś mu nie wyjdzie? Takie myśli ciągle kręciły się w mojej głowie. Święto niepodległości wypadało akurat w piątek, więc jednak miałem nadzieję, że tego bogusia jeszcze mogę zobaczyć w tym roku. Faktycznie. W końcu odezwał się, jak zawsze, późnym wieczorem. Z jego słów wynikało, że plany ma wprost niesamowite, bo pragnie zobaczyć te cmentarze legionowe z lat pierwszej wojny światowej, o których jemu kiedyś opowiadałem. Ma cały bagażnik zniczy, załatwił też u znajomej kwieciarki kilka wiązanek. Chwalił się tym, że... Sprawdzał już pogodę w internecie, bo ma nareszcie dostęp i na te najbliższe dni obiecują nawet słońce. Czyli nasza kolejna wyprawa na Wołyń zaczęła nabierać wyrazistych kolorów, jak to lubi czasem powiadać Rysiek, brat Bogusia. No cóż, czekałem. Przyjechali dosyć wcześnie, lecz jak mówili na granicy był jednak tłok. Rodacy korzystając z wolnego rzucili się na ukraińską stronę po zaopatrzenie chłopacy też sobie pokupili co nieco, więc wycieczka była przygotowana na full, wyrażając się językiem tego szerysia. Obsada załogi samochodu też była imponująca. Otóż przyjechał tym razem jeszcze stryjeczny brat Bogusia Zenon. Urodził się na Wołyniu tuż przed wojną, no i postanowił sobie nieco odświeżyć pamięć, jak wynikało z jego słów. Więc atmosfera spotkania zaczynała nabierać odpowiednich rumieńców, a żarty sypały się jeden za drugim, po drodze oczywiście zaliczyli już zieloną, a teraz postanowili pojechać na górkę, zobaczyć o ile się da koszary dawnego pięćdziesiątego pułku piechoty, strzelców kresowych, w którym przed wojną służył ich ojciec. Ruszyliśmy w drogę. To nazwa historyczna pewnej dzielnicy miasta, właściwie kiedyś było to przedmieście Koszary zostały zbudowane jeszcze za cara w XIX wieku Wojsko stało tu ciągle też i ukraińskie, lecz kilka lat temu jednostki zostały zlikwidowane A wszystkie budynki porzucone na pastwę losu na teren wjechaliśmy bez problemów, miejscami nawet nie było ogrodzenia, obdrapane budynki dawnych koszar ze smutkiem patrzyły na nas powybijanymi oknami. Boguś zrobił kilka zdjęć, właściwie oprócz murów nie było tu już żadnych zabytków. Pojechaliśmy dalej. Zaproponowałem odwiedzić cmentarz wojenny znajdujący się za koszarami. Jest to cmentarz austriacki, na którym spoczywa 1820 żołnierzy z pierwszej wojny światowej. Jest także kwatera legionistów polskich, gdzie pochowano 300 osób. Cały teren przy cmentarzu został za komuny przekopany, stąd wywożono piasek na budowę miasta. Dopiero gdy łyżka koparki zaczęła wybierać ludzkie kości, ktoś narobił lamentu i pracę wstrzymano. Musieliśmy wdrapywać się na skarpę wysoką na sześć, siedem metrów, cmentarz przypominał raczej las. Jedynie kwatera legionistów była oczyszczona niedawno przez harcerzy z Polski, a betonowe opaski grobów wyrównane. Krzyży jednak nie było zostały dawno poniszczone. Pięć rzędów mogił ciągnęło się nad urwiskiem, pośród stał dom po kilku rozłożystych konarach. W ciszy i skupieniu położyliśmy przyniesiony wieniec, zapaliliśmy znicze. Niech spoczywają w pokoju. Jakiś czas jechaliśmy w milczeniu. Każdy myślał o czymś swoim. Pomału jednak zaczęliśmy komentować to wszystko, co niedawno zobaczyliśmy. Boguś w końcu doszedł do wniosku, że psioczenie i opieprzanie różnych tam komuchów i Sowietów na niewiele się zda. Żeby teraz naprawić wyrządzone szkody, potrzeba kasy – Trzeba szukać sponsorów i brać się do roboty. Łatwo to mówić, a jak wykonać? odezwał się Zenon. Faktycznie ogrom poczynionych szkód tu przerażał. Przejechaliśmy z powrotem przez miasto i teraz kierowaliśmy się na wschód w stronę pobojowisk legionowych. Cmentarze mieliśmy właściwie niedaleko od szosy. Liczyłem więc na to, że się uda w miarę szybko je zwiedzić. Szosa była raczej pusta. Jechaliśmy wśród lasów i zagajników. Chłopcy postanowili, że trzeba coś przekąsić. Akurat trafił się jakiś zakątek rekreacyjny. Boguś skręcił do lasu, a Rysio i Zenon zaczęli właśnie to coś szykować do... Przegryzienia! Zenon też stwierdził, że na sucho w takim dniu nie wypada. Więc Boguś wyciągnął dla nas jakąś buteleczkę z porannego zaopatrzenia. Zaczęliśmy urzędować przy dębowym olbrzymim pniu spełniającym tu funkcję stolika. Pogoda faktycznie się poprawiła, czasami za chmur wyglądało słoneczko, lecz wzmagał się też i wiatr, ale tu, w lesie, było jeszcze zacisznie i nawet ciepło. Zaczęliśmy znowu mówić o kowlu. Rysio przypomniał, że pięćdziesiąty pułk miał także swego patrona, był nim Francesco Nullo. Zenon natomiast ciągle coś się nucił. Pod nosem w końcu objawił nam z rozpromienioną twarzą, że przypomniał sobie fajną piosenkę właśnie o kowlu. Podobno była tu śpiewana przez żołnierzy pułku. Boguś w mig podjął temat, bo też ją słyszał od ojca. — Kowel, miasto moje, miasto powiatowe — Piękne tu ulice, dziewczęta morowe, każda okiem błyska, z daleka czy z bliska, każda śmieje się, harcerzyka, żołnierzyka chce mieć. Było to śpiewane trochę jakby na lwoską nutę, lecz to była piosenka właśnie o kowlu, o tym kowlu, którego już nie ma i nigdy nie będzie. A jednak to wspólne śpiewanie przyprawione odrobiną alkoholu wprawiło nas w doskonały humor. Zresztą słoneczko też pomału robiło swoje. Jechaliśmy dalej weseli, podziwiając piękne krajobrazy i żywo komentując obserwowane przez szybę samochodu ciekawostki. Pierwszy cmentarz był już niedaleko. Skręciliśmy do wsi Ozirne, położonej tuż nad Stochodem. Cmentarz jest za wsią w lesie. Sosnowy las powitał nas szumem kołysanego wiatrem igliwia. Wśród pomarańczowych pni gorejących na słońcu drzew równymi rzędami stały krzyże... Niski cmentarny murek był wyłożony różowym kamieniem, szpatem polnym czy, jak go czasem nazywają w Polsce, skaleniem. Widok naprawdę niesamowity. Wykonaliśmy kilka wspaniałych zdjęć, położyliśmy wiązankę przy tablicy, zapaliliśmy znicze. Po krótkiej modlitwie ruszyliśmy w dalszą drogę. — Nareszcie jest most przez Stochut. Zatrzymujemy się na kilka minut. Bogu się robi zdjęcia rzeki, która leniwie meandruje wśród nieskończonych połaci, szuwarów, trzcin. Opowiadam chłopcom o walkach w tych przeklętych miejscach, o tym, co wyczytałem w pamiętnikach oficerów legionowych. Podziwiamy determinację młodych żołnierzy. My patrzymy na te tereny z wysokiego mostu, a oni przecież brnęli po pas w tym bagnie z karabinem w ręku i pod ciągłym ostrzałem. I znów... Jedziemy przez niekończące się lasy. Nareszcie dostrzegam niebieski drogowskaz Trojanówka. Polecam boguszewi skręcić w lewo. Jedziemy kilka kilometrów lasem. Później przekraczamy tory kolejowe i znów lasy i lasy. Te same, sosnowe. W końcu las rzednie, zaczynają się pola i wjeżdżamy do wsi. Tu, w Trojanówce... Też były walki, szczególnie w czasie odwrotu w lipcu 1916 roku. Podjeżdżamy pod drewnianą wiejską cerkiew. Cały teren po prawej jej stronie to praktycznie jeden cmentarz wojenny. Miejscowi opowiadają, że tu pochowani także i Rosjanie, lecz nie ma już żadnych krzyży, rosną jedynie stare drzewa. Między dzwonnicą i bramą bieleje duży betonowy pomnik otoczony żelaznymi łańcuchami na słupkach. Na powierzchni płyty nieudolnie odnowiony napis po polsku. Widocznie ktoś z miejscowych próbował go poprawić Długo zastanawiamy się nad tym napisem Odczytując go na różne sposoby Wynika nam coś w sensie bohaterom narodowym Cześć, młode pokolenie Kto postawił ten pomnik? Trudno ustalić Może powstał z inicjatywy miejscowej szkoły? W latach dwudziestolecia międzywojennego była przecież masa takich inicjatyw. Zenon w zamyśleniu rzekł do nas, patrzcie, jaki to dziwny jest kraj. W Kowlu władza kazała wybierać piasek z kośćmi na budowy socjalistyczne, a tu w Trojanówce pomnik legionistów. Jak stał, tak stoi, nawet łańcuchów nikt nie pokradł. No i jak to można wytłumaczyć? Pytanie raczej zawisło w powietrzu, bo nikt z nas nie umiał znaleźć odpowiedzi. Wracaliśmy tą samą drogą do naszej szosy. Teraz kierowaliśmy się na Maniewicze, też bardzo znana miejscowość z okresu walk legionowych. Podjechaliśmy wprost pod kościół. Za kościołem od strony prezbiterium znajduje się niewielki cmentarzyk poległych legionistów z pomnikiem pośrodku kwatery. To miejsce swego czasu odwiedził prezydent Ignacy Mościcki. W polskich publikacjach można znaleźć zdjęcia z tej uroczystości. Teraz dzięki pracy polskich harcerzy kwatera jest zadbana. Betonowe opaski mogił i krzyże są pomalowane na biało. Leżą wiązanki, stoją niedawno zgasły znicze. My też zapalamy swoje. Obok plebanii stoi samochód księdza, więc wypada zgłosić się i do niego dzwonimy Otwiera z rozpromienioną twarzą ksiądz Andrzej, miejscowy proboszcz Zaprasza do siebie na kawę, chętnie korzystamy z tego, bo na ulicy jest jednak zimno A wiatr się wzmaga coraz bardziej Wieje jak na dworcu kolejowym w Kielcach stwierdza Zenon, na co cała nasza grupa wybucha śmiechem. Wchodzimy do dużego pokoju, który pełni funkcję i kancelarii, i jadalni, no i czego tam jeszcze. Ksiądz przepytuje, czy czasem nie jesteśmy głodni, pyta także o cel podróży, a w trakcie rozmowy lata do kuchni z powrotem i już mamy gorącą kawę. Teraz możemy nareszcie spokojnie pogadać. Ksiądz Andrzej Chętnie też odpowiada na pytania, opowiada o swojej pracy na tej placówce, jak ją sam nazywa. Dojeżdża stąd jeszcze do odległego Lubieszowa i jeszcze do Czerska. Niewielkie to jednak parafie i musi ciągle jakoś borykać się z trudnościami bytu codziennego. Zaprasza nas na nocleg, gdy dowiaduje się, że mamy jeszcze do zwiedzenia — Tyle obiektów po lasach. Jak znam pana Anatola, to on was po tych lasach pogoni do samego wieczora, a jak wtedy wracać do domu, toż macie tyle drogi, więc możecie skorzystać z noclegu u mnie. Mam kilka pokoi gościnnych na poddaszu. Zapraszam. Z uśmiechem na twarzy zachęcał ksiądz Andrzej. Obiecujemy, że zastanowimy się nad tą propozycją. No to się na razie nie żegnamy, mówi ksiądz Andrzej, odprowadzając nas do samochodu. Wyjeżdżamy znowu na tę naszą szosę, bo już faktycznie jest naszą. Przecież tak długo po niej jedziemy. Chłopcy się śmieją ze mnie, przypominając słowa księdza, że Anatol was pogoni. Wyrażają obawę, czy czasem gdzieś w tych lasach nie zabłądzimy, czy nie będziemy pchali samochodu po jakiś piachach. Uspokajam, że postaram się poprowadzić szlakiem na skróty, lecz bezpiecznymi drogami, a zresztą po niedawnych deszczach i tak leśne drogi miejscami są nieprzejezdne, bo wiadomo, po lesie Boguś zaczyna nucić tę piosenkę, a my chórem dołączamy się do niego. Polesia czar to dzikie knieje, moczary. Polesia czar smętny to wichrów jęk. Gdy w mroczną noc z bagien wstają opary, sercem drży, dziwny ogarnia lęk. I słyszę, jak w głębi wód jakaś skarga się miota. Serca prostota wierzy w polesia cud.